Red Dead Redemption 2, czyli najważniejsza, albo prawdopodobnie jedna z najważniejszych gier tej generacji już w końcu wylądowała na naszych Xboxach, na naszych PlayStation 4 i to właśnie o tej grze, o najnowszej grze od 5 lat zdaje się Rockstara będziemy dzisiaj rozmawiali. Miłosz Szymczak, Adam Berdzik, zostańcie z nami do 12.00. W Akademickim Radiu Luz na 91,6 FM Dzisiaj rozmawiamy o historii Gry, właściwie serii Red Dead, bo tak się ją potocznie Nazywa, seria od Rockstara Chociaż zaczęła się troszkę wcześniej W Capcomie i to jest Może od razu powiem jaki klimat, chodzi o klimat Westernowy, tych gier nie było Zbyt wiele wcześniej na rynku Trudno było dostać jakiś tytuł, który właśnie W tych czasach się rozgrywał, chociaż przecież telewizja Parę dziesięć wcześniej westernami Wręcz żyła, dlaczego nie było wcześniej takich gier Dlaczego dopiero to Rockstar ożywił ten gatunek to i przywrócił do łask? Bo... Może to, to, czy przywrócił do łask, to się dopiero okaże, chociaż patrząc na recenzję Red Dead Redemption, jakie zbiera w internecie, to mamy do czynienia z grą wybitną. Ale faktycznie to kino lat 50 -tych, 60 -tych, westernowe nie miało przełożenia na XXI wieki o gry komputerowe, chociaż Techland próbował Gunslingerem, Call of Juarez na przykład, także trochę się tego znalazło, ale no faktycznie w takiej skali, że to byłby światowy, fenomenalny hit, to, to gry westernowej nie było, aż do momentu pokazania się serii właśnie Red Dead, jak wspomniałeś. I pierwszy tytuł w ogóle z serii Red Dead, to może będzie dla niektórych zaskoczenie. Absolutnie nie był to Red Dead Redemption 1, tylko to było Red Dead Revolver. Z 2004 roku gra wydana jeszcze na... Um, na pierwszego Xboxa Na który pierwszego Xboxa i na Playstation 2 zdaje się Xbox tak cały czas był taką nowinką, no bo przecież cały czas tylko Nintendo i Sony, które dołączyło później A tutaj brzydki czarny Xbox z zielonym logo Strasznie mi się nie podoba, w każdym razie to właśnie na te konsole I oczywiście na, z drugiej strony na Playstation 2 wyszła pierwsza gra z serii Red Dead O, o dziwo właśnie z zapiskiem Revolver. Tak jest, Red Dead Revolver 2004 rok i na kolejną odsłonę serii Red Dead musieliśmy czekać do 2010 roku, czyli już e, prawie, o, boże, 8 lat temu już będzie e, i chyba do, należy powiedzieć, że dopiero ta gra e, trochę wśród e, świadomości graczy albo w ogóle czy świ w świadomości graczy Rockstara, tak? bo to jak mówi się Rockstar to się myśli GTA. E, tymczasem Red Dead Redemption z 2010 roku e, trochę namieszało. Zebrało bardzo dobre, fantastyczne e, recenzje. No oczywiście jak to Rockstar, miał, Rockstar ma w zwyczaju, gra nie pokazała się na PC. E, tak, to jest, była jej główna wada, bo wielu ludzi, <grym> myślę, że ona była system salarem w pewnym sensie, bo wielu ludzi nawet mając tylko pc to dokupywało sobie tego ps tylko żeby po to... Ale Xboxa też mogli kupić. A jednak w Polsce chyba myślę, że żeby chociaż Xbox automatywą. 360 się trzymał całkiem nieźle, no ale dobrze, zostawmy, zostawmy może wojny między Sony a Microsoftem, <głos> bo wiemy, że zwycięzca jest tylko jeden i nazywa się Sony. W każdym razie, 8 długich lat kazał nam Rockstar czekać na kolejną serię przygód, jakby nam się wtedy wydawało, Johna Marstona. Już wiemy, że w Red Dead Redemption 2, czy właściwie od dawna wiemy, że w Red Dead Redemption 2 zagramy inną postacią, chociaż John Marston, czyli główna postać z poprzednich z poprzedniej gry, też jak najbardziej bierze, bierze w niej udział. Także 2018 rok, 8 lat czekania na kolejne Red Dead Redemption i coś coś ciekawe, zadziwiające, Właściwie można by się spodziewać, że prędzej Rockstar zrobi kolejne GTA niż kolejne Red Dead Redemption. Tak, chyba trzeba tu przyznać, że GTA musiała o szóste ucierpieć w ten sposób. Oczywiście piątka ma jeszcze spore możliwości, jeśli chodzi o gry online, więc swoim życiem żyje. A tymczasem Rockstar chyba tak na odmianę postanowił wydać właśnie kontynuację gry osadzonej nie we współczesności, nie nawet w bliskiej przyszłości, a właśnie w, tych, w tym wieku, nie wiem, czy to jest już wiek XIX pewnie. Akcja gry rozgrywa się w 1899 roku czyli końcówka już w tak wieku XIX. wieku, ten dziki zachód, jaki znamy z tych filmów, o których wspomniałeś, już to, <laughs> troszkę odchodzi, już odchodzi faktycznie, już nie jest taki dziki, jak, jak jeszcze powiedzmy 100 lat wcześniej, tak, już mamy kolej, już mamy samochody, samochody. E, dokładnie, także e, ten, ten świat bardzo, bardzo się ucywilizował i właśnie w takim nowym ustawieniu należy powiedzieć, bo mamy trochę mieszaninę tego dzikiego zachodu, trochę nowoczesnych technologii, jak powiedzmy oczywiście na początek XX wieku i tu Rockstar próbuje swoją grę właśnie osadzić. Tak sobie rozmawiamy o tym Red Dead Redemption, ale być może niektórzy z Was w ogóle nie wiedzą o co chodzi w tej grze, w samej grze. Najnowszym, najnowszym tytule Rockstara i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli naprawdę grę generacji. W każdym razie tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, przenosimy się dosłownie do schyłku XIX wieku, mamy 1899 rok. Tym razem wcielamy się w postać Artura Morgana, który jest członkiem Gangu Dacza Vanderlinde, i tam właśnie, między innymi, członkiem tego gangu jest postać, którą kierowaliśmy w poprzednim Red Dead Redemption, czyli John Marston. On tutaj występuje jako, jako nasz kompan, jako NPC, tak nie będziemy mogli nim wcielić się w niego, ale faktycznie jego historia jest trochę, jakby można powiedzieć, kontynuowana. Tylko, że w tym wypadku będziemy ją obserwowali z oczu innego bohatera. Troszkę może bym przegielł, gdybym powiedział, że Red Dead Redemption 2 to jest po prostu GTA na dzikim Zachodzie, ale oczywiście jak jest wspólnych mamy ogromny sandboxowy świat, w którym, w którym właściwie możemy dotrzeć praktycznie wszędzie już od samego początku. Poza tym oczywiście w tym ogromnym świecie, który jest dla nas otwarty, jest historia, która prowadzi nas między kolejnymi zadaniami i między kolejnymi lokacjami, tak aby właśnie prze przeprowadzić gracze przez te całe 60 godzin, które nam zaplanowano tak, w ramach kampanii. być początkowo 65 godzin kampanii, tylko Rockstar w pewnym momencie dodał opcję zromansowania z dwoma kobietami. Tam e, takie e, informacje dochodzą właśnie z Rockstara, że e, główny bohater mógł e, uwodzić dwie różne kobiety, ale ostatecznie zdecydowali się, że jedna z nich nie spełnia ostatecznie ich wymagań, nie jest na tyle dobry ten scenariusz napisany z nią, e, że postanowili po prostu e, jedną opcję romansową uciąć i to właśnie z tego powodu ta gra e, ma sześć przejście gry powinno nam zająć około 60, a nie 65 godzin. Podobnie jak GTA, co się dzieje w tej grze? Oczywiście gramy przestępcami, to jest chyba klasyka Rockstara, właściwie oni zawsze, główny, główni bohaterowie są po tej, po tej drugiej stronie barykady, chociażby też w Bulli, tak? czy w GTA, czy teraz Red Dead Redemption, także oni lubują się w stafianiu nas trochę może nie ponad prawem, ale przeciwko temu prawu. No po to, żeby móc więcej zrobić, bo gdybyśmy mieli się trzymać reguł prawa, no to w grze byśmy za dużo nie zaszareli. Rockstar też konsekwentnie się trzyma tego, że gra ta nie ukazała się na pecety, w przeciwieństwie do GTA, które swoją premierę oczywiście trochę później, ale zawsze na pecety zalicza. Tutaj niestety, albo stety, nie wiem, gra ukazała się tylko na Xboxie one i PlayStation 4, czyli jeżeli, no nawet na Switcha oni się nie pokusili, co bardzo mnie smuci, bo widziałem na Fakes czy na fanpage'u już fajne przaróbki. Tak, Switchowe, całe jakieś tam pudełko i te kartridże, więc... No szkoda, szkoda, chociażby na to mogli wydać, już nie mówię na PC ta ale na Switcha. No nie wiem, dla mnie, ja nie jestem graczem Switchowym, także tak, dla mnie to nie jest taki problem, ale na pewno dla bardzo, bardzo wielu graczy w Polsce to, że Red Dead Redemption na razie na PC ta nie wychodzi, to jest no, straszny cios, prawda? No my w Polsce jednak jesteśmy nauczeni do ów w konsolę, Hmm, może o tyle nas zniechęcały, że były drogie, a nie było, no to jest smutna, prawda, ale nie było możliwości piracenia tych gier od <gry> pewnego czasu. I też dużo były droższe te gry zawsze na konsole. pamiętam, czasy, no teraz to się już oczywiście zmieniło. A się wyrównało, raz... można powiedzieć, że pecety dorosły do cen konsolowych. kiedyś gra na PC-cie kosztowała 100 zł, powiedzmy z lekkim hakiem, a gra konsolowa to od 200 zł się zaczynała. No dzisiaj mamy wyrównanie tych cen, tak patrzyłem sobie tego sobie czasu w internecie, ile kosztuje, ile kosztuje żeby kupić na przykład w sklepie Sony, no to trzeba zapłacić 289 zł za podstawową wersję, oczywiście tam Rockstar jeszcze oferuje Limited Edition, Ultimate Edition i one są jeszcze odpowiednio drogie, no ale Red Dead Redemption 300 zł trzeba, trzeba wydać, I tak jak wspomniałeś, no piracenia tutaj nie ma, oczywiście czego nie pochwalamy w żadnym... Wręcz sposób. piętnujemy, w nie... każdym razie Red Dead Redemption to jest w ogóle wszystkie gry z stany Rockstar to są takie tytuły, na które się czeka z niecierpliwością i myślę, że przez te 8 lat można było śmiało odłożyć nawet większą kwotę, no bo to jak troszkę Bizardy. Oni te gry dopieszczają, dopracowują, one są ogromne, ale zawsze wysokiej jakości, więc cena myślę, że jest adekwatna do, do zawartości nawet w tym przypadku. No oczywiście, No ale to zawsze jednak sporo jak na, jak na grę, bo powiedzmy, że przyzwyczailiśmy się do cen tam 200-250 zł, teraz za podstawę trzeba zapłacić 289. Oczywiście mówię o oficjalnym sklepie Sony, bo w pudełku będzie, będzie, nieco, będzie nieco taniej. Będzie dostosowana do, powiedzmy, cen takich lokalnych, regionalnych, bo bo oczywiście każdy kraj ma jednak. Troszkę muszą e, chyba tak. tutaj faktycznie patrzeć na to, jakie są też możliwości nabywcze tego pieniądza, siła tego pieniądza w danym, w danym kraju. Rockstar nie wyrobił się z wersją, czy właściwie z, tą, z tym segmentem online, e, czyli Red Dead Online, które, które na pewno się pojawi w grze, czyli jeśli grajcie sobie w GTA Online to na pewno mniej więcej rozumiecie, na czym to będzie polegało, ale na szczęście tego czekania na tą online'ową wersję, w tą, w której będziecie mogli razem z trójką innych przyjaciół e, przemierzać prerię, napadać na banki, pociągi e, czy diliżanse, to, to wszystko będzie możliwe, ale dopiero w listopadzie. Nie wiemy, kiedy dokładnie w listopadzie, no ale tak czy jak e, miesiąc dodatkowego czekania na wersję online, to akurat wam starczy, żeby, no, dokładnie. To nie żeby nie sobie jest... fabułę, sobie pyknąć fabułkę. Nawet tego czekania mnie nazwał, bo tak. to jest wręcz e, właśnie szansa na zapoznanie się z grą poprzez tryb dla jednego gracza, a ten tryb dla wielu graczy już niedługo. Audycji Masz Życia, dzisiaj rozmawiamy o serii Red Dead od Rockstara, a właściwie o teraz o najnowszej yy, jej od, odsłonie, czyli o Red Dead Redemption 2, które okazało się niedawno, i o tym, yy, jak postrzegana jest ta gra i produkcja tego tytułu przez jednego z współtwórców, współzałożycieli. Rockstara czyli Dana Hausera. Dan Hauser twierdzi, że mm, łatwiej o wiele było im wyprodukować właśnie Red Redemption 2, osadzone e, już pod koniec XIX wieku w takim świecie już dogorywającego dzikiego zachodu. Zamiast wziąć się za GTA A6 powiedzmy, które no już sporo czeka na swoją premierę, no bo po raz pierwszy GTA V, które jest obecnie najnowszą częścią, ukazało się w roku 2013, to jest 5 lat temu, na konsole pierwszej generacji, później na konsolę drugiej generacji, później na PC-ty i no ma już swoją historię i przy życiu tak naprawdę utrzymuje tę grę tylko tryb multiplayer, który, no, który jest cały czas rozwijany i wspierany. Także to jest coś, co taka kroplówka, która trzyma GTA 5 przy życiu do czasu premiery szóstki. No, Powiedział, że to więcej niż kroplówka. <grym> no, tam naprawdę sobie nieźle radzą. Myślę, że tak. W każdym razie w międzyczasie zamiast szóstki GTA ukazała się dwójka Red Dead Redemption. I Dan Hauser twierdzi, że po prostu świat Red Dead Redemption było im o wiele łatwiej zaprojektować, stworzyć i wydać, bo to jest coś, co się już działo w przeszłości. Oczywiście Red Dead Redemption nigdy nie było i nie jest wiernym odwzorowaniem tamtych czasów. Wtedy świat wyglądał troszkę inaczej. To jest bardziej troszkę, tak jak sobie wyobrażamy, dziki zachód może z filmów, może z książek, może z jeszcze innych źródeł. W każdym razie na pewno nie sugerujcie się Red Dead Redemption, jeżeli chcielibyście... To nie jest gra historyczna. Tak, studiować właśnie historię Ameryki, tego, jak się Ameryka rozwijała. No Red Dead Redemption 2 było łatwiej osadzić w świecie gier komputerowych, bo nie musi być na bieżąco. Przede wszystkim Hauser zwraca uwagę na to, że o ile Red, Red Dead Redemption 2, tak jak wspomniałeś, dzieje się w przyszłości, to teraz zrobienie GTA 6 miałoby taki problem, on to nazwał dosyć skrótomyślowo, że tak powiem, bo powiedziałby, że miałby problem z przedstawieniem satyry obecnego świata świata prezydentury Donalda Trumpa. Z tym miałby największy problem, jego zdaniem to co się dzieje już samo w sobie jest satyrą, ciężko by to jeszcze dodatkowo przyrysować, a jeszcze dodać ten czas na produkcję, odpicowanie gry, żeby ona była naprawdę dokończona, to wszystkie te dowcipy, wszystkie te nawiązania, wszystkie te memy, co by się tam nie działo, co tam się nie dzieje w internecie, to po prostu zanim oni by skończyli tą grę, to już dawno by wszyscy zapomnieli i o Donaldzie Trumpie, i o tym, co tam się, co za jego prezentury się działo i tak dalej, i tak dalej. Dlatego właśnie Red Dead Redemption 2 jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o tą aktualność powiedzmy, jest dużo bezpieczniejsze, no bo, no bo faktycznie troszkę mogą cofnąć się w ten, w ten czas, Nie, niekoniecznie patrzeć na te bardzo dokładnie ramy historyczne, no bo to jednak Rockstar może sobie na to pozwolić. No i dzięki temu mamy grę, która e, podejrzewam, że będzie łamać pewne tabu, bo Rockstar robi takie rzeczy, nie ma z tym problemu, tak? Lindsay Lohan, kokaina, narkotyki, w Red Dead, Red Dead, Boże, przepraszam, w GTA się to pokazało, także podejrzewam, że jeśli chodzi o Red Dead, to będzie dokładnie tak samo. Tak, chociaż o ile w Red Dead humor nie brakuje, no to właśnie GTA jest taką serią, gdzie, gdzie pisarze, autorzy potrafią wylać naprawdę całe wiadro memów na, na gracza i faktycznie z tego też powodu GTA musi być na bieżąco, no bo jeżeli dostaniamy jakieś żarty, które były śmieszne rok temu czy dwa lata temu, a czy cykl produkcyjny tej gry jest nawet jeszcze dłuższy, no to faktycznie możemy się troszkę zawieść. Cykl życia mema to, nie wiem, miesiąc, dwa maksymalnie. Ludzie potem zapominają i nawet już po dwóch miesiącach nie śmieszy takie coś. Tutaj w szóstce też trzeba by zrobić właśnie żarty, na przykład o Trumpie, które pewnie by, może Trump już nie byłby nawet prezydentem, gdyby ta gra się ukazała, a co dopiero, gdyby te żarty miały być aktualne. No, GTA zawsze sobie śmieszkowało i myślę, że cały czas... Ej, i z Facebooka śmieszkuje i z memów śmieszkuje i z osobowości telewizji telewizyjnych śmieszkuje, no naprawdę chyba e, nie ma w świecie show biznesu kogoś, kto od GTA w jakiś sposób by nie dostał, że tak powiem... Komu się nie oberwało. Dokładnie, komu by się nie oberwało, bo no, oni... Chyba Rockstar jest znany z tego, że oni lubią e, do tej granicy dotrzeć tej granicy dobrego smaku, lekko może no nie, co ją przekroczyć, co trochę tą granicę nagiąć, bo pamiętacie na przykład w GTA San Andreas tak mogliśmy udać się do prostytutki i była cała minigierka związana z tym z uprawianiem seksu z tą, z tą prostytutką, także niektóre faktycznie mają takie rzeczy, no no nie dla małych, nie dla młodych graczy, no tymczasem z Red Dead Redemption no, też będą musieli uważać, bo dziki zachód to jednak dziki zachód, chociaż jego schyłek, no ale mamy rewolwery, e, mamy gwałty? Chyba nie, gwałtów chyba nie będzie w tej grze. M mamy konie, nie wiem czy już samochody się w grze pojawiają. Mamy konie, którym się zmniejszają e, jądra pod wpływem temperatury, no przecież to jest e, najważniejsza, najważniejsza rzecz jeśli chodzi o Red Dead Redemption. No tak, w końcu Rockstar lubi dopieszczać swoje gry do najmniejszego szczegółu, to, to jest rzecz znana i lubiana właśnie w ich tytułach, dlatego takich i wiele innych ciekawszych smaczków możemy się spodziewać właśnie po najnowszej odsłonie Red Dead Redemption. A za chwilę porozmawiamy sobie jeszcze, bo mamy niedzielę, gra wyszła, pokazała się w piątek i już mamy pierwsze oceny tego jak internet nową grę Rockstar przyjął. No i żeby wam tylko, żeby wam nie psuć zabawy, powiem tylko tyle, że wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z grą wybitną. Red Dead Redemption 2 jest tematem naszej rozmowy na audycji Masz życia na 91.3 FM, oczywiście w Radio Luz. No i teraz chcielibyśmy sobie chwilę porozmawiać o tym, jak gra Rockstar została przyjęta. Wszyscy się oczywiście spodziewali, że no to będzie wybitna gra, że to będzie fantastyczna gra, że to będzie jedna z najważniejszych gier Wydanych w ogóle na tą generację konsol. No i sobie zerknęliśmy do internetu to jak wygląda, wygląda właśnie wasze reakcje czy reakcje branżowej prasy na to co Rockstar nam, nam pokazał. No i powiem wam, że przeszukaliśmy trochę tego internetu i właściwie mniejszej oceny niż 8,5 na 10 to nie widziałem. Nawet się, zdarzały się oceny chociażby tak jak Metacritic, który jest dosyć moim zdaniem wiarygodnym źródłem jeśli chodzi o to jak nie tylko branża, tylko też po prostu zwykli gracze oceniają tytuł i tu na podstawie, w momencie kiedy to sprawdzałem mieliśmy 50 recenzji i wynik był 97 na 100. Tak, tu mamy 4 recenzje, które oceniają grę właśnie na równe 100 i dlatego nasuwa się samo pytanie chyba na usta, czy to będzie gra roku? no Red Dead Redemption 2 na, na, na razie sobie radzi nieźle i myślę, że jak się ukaże tryb multiplayer no to możemy oczekiwać jeszcze tylko lepszych ocen tylko jeszcze przedłużonej rozgrywki i no chociaż do końca roku zostały już tylko dwa miesiące, to myślę, że to są naprawdę jest wystarczający czas, żeby się z tą grą zapoznać na tyle, żeby móc ją ocenić wiarygodnie i faktycznie porównać na przykład do takiego Assassin's Creed Odyssey i powiedzieć, no... Ale Odyssey jest fantastyczną grą, jestem w połowie i bardzo sobie chwalę, wszystkim, wszystkim bardzo polecam, ale do gry roku to jeszcze trochę Assassinowi brakuje, zwłaszcza, że musisz pamiętać, że w tym roku dostaliśmy od PlayStation God of War a, dostaliśmy jeszcze Spider-Mana, tak? Teraz dopiero wyszedł e, Red Dead Redemption. W drodze jest Fallout, Chociaż patrząc na gameplay, on no raczej nie, no nie f... ma szans na grę roku, ja ale sobie myślę, jadować. że Sony musiało się nieźle, nieźle, musi się nieźle wkurzyć, bo oni faktycznie mieli fantastyczne te ekskluzywy w tym roku, mówię właśnie o godowłoże i Spider-Manie, e, dwie gry, e, zaraz po premierze były mówione, no to mamy tutaj murowanego kandydata do tytułu właśnie e, gry roku. No i wchodzi tutaj taki, taki rockstar, no i totalnie wszystkim chyba psuje, chociaż chyba się spodziewali, że ten, że ten Red Dead Redemption pozamiata, no ale faktycznie em, jeśli jakaś gra miałaby wygrać tegoroczne, tego, zdobyć tytuł tegorocznej gry roku, no to Red Dead Redemption 2 na pewno jest... Y jak głównym kandydatem? No. Nie, nie powiemy jedynym kandydatem, no bo tak jak mówię, no pokazało się kilka naprawdę ciekawych tytułów w tym roku, głównie ekskluzywnie jeśli chodzi o Sony. A recenzenci sobie na przykład chwalą, tutaj, jeśli chodzi o Red Dead Redemption, chwalą sobie, że jest znakomita muzyka. Że czytałem takie, takie informacje, że dopracowanie questów jest na wyższym poziomie niż takie dopracowanie questów, jakie mieliśmy okazję zobaczyć w Wiedźminie. Czyli właściwie sztandarowy tytuł, czy właściwie teraz takie na, trochę na piedestale, wszyscy chcą do niego równać, chociażby wspomniany przez Ciebie Assassin's Creed Odyssey, bardzo chcę równać do Wiedźmina, <grym> jeśli chodzi o jakość questów, jakość i długość tych zadań i podobno właśnie w Red Dead Redemption 2 nie spotkamy dwóch takich samych zadań, bo na przykład mnie strasznie irytują zadania w stylu pójdź, przynieś mi jakąś rzecz i wróć do mnie i na tym tylko polega całe to zadanie i za to dostajemy expo, no to, to jest po prostu... Trochę iście na łatwiznę, trochę lenistwo w scenarzysty moim zdaniem. Podobno w Red, Red Dead Redemption 2 w ogóle takich problemów nie będziemy mieli, że ten świat jest naprawdę żywy, że te questy są właśnie różnorakie, że są ciekawie skonstruowane, chwalą sobie ludzie muzykę, także... No i grafikę, no bo ta gra już miała okazję wyjść w czasach, kiedy mamy na rynku PlayStation Pro, Xbox One X i mogła sobie dorównać do tych maszyn, bo właśnie e, wspiera te polepszone właściwości konsol i mimo wszystko właśnie Red Redemption 2 najlepiej wygląda na Xboxie One X. Tam tak ta grafika się prezentuje Najlepiej i troszkę żal miałem pewnie PC no bo gdyby to odpalić na tych najnowszych GeForce'ach, może by jeszcze lepiej tak wyglądała. wyglądała. Proszę cię, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach to na średnim klasie PC można by spokojnie sobie pograć, może nie wyglądałoby to na Xboxie jak na Xboxie One X czy na PlayStation 4 Pro. Ja w domu mam zwykłe PlayStation 4, troszkę mnie to, troszkę mnie to irytuje faktycznie, że nie będę miał tej najwyższej jakości, powiedzmy, na jaką jaka jest możliwa do wyciśnięcia z tej gry, no, ale mimo wszystko myślę sobie, no, ale przynajmniej mam to PlayStation 4. 4, y, to sobie pogram. Tak, w każdym razie y, ta gra myślę, że może być jednym z takich ostatnich hitów Mm, obecnej generacji od Rockstara, no bo Psz, od, od... jeśli chodzi o tą generację i Rockstara, to na pewno to jest ostatni hit. Ale myślisz, że GTA 6 wyjdzie już na nowe konsole wątpię? Myślę, że na pewno, tak. tak. No kurczę, myślisz, że. Ale jako... oni lubią obsługiwać dwie generacje na raz. Myślę, że mogą tego spróbować. Ale wydaje przypadku... mi się, że jeśli wyjdzie GTA 6 na obecną generację konsol, to bardziej w ramach wstecznej kompa kompatybilności z następnymi konsolami. W sensie, że będziemy mieli PlayStation 5 i gra wydana na PlayStation 5 też będzie działała na PlayStation 4. Tak jest moje zdanie, ale czy tak będzie do końca, no to tego no to oczywiście powinno być w drugą stronę, że gra na PS4 będzie działać na PS5 w każdym razie. Yy, no myślę, że tutaj akurat yy, dostajemy to samo, co mamy w pierwszej części Red Dead Red Redemption, ale po prostu wszystko lepiej, no bo... Wszystko to... lepiej, wszystko ładniej, i wszystko dłużej. Yy. Wszykuje się naprawdę fenomenalna gra, ale jeśli z jakichś powodów, nie, szczerze mówiąc to nie widzę żadnych. Ale, ale ja widzę taki, masz peceta, nie masz konsoli. Masz peceta, nie masz konsoli, to prawda, to prawda. Dobre, słuszna uwaga, panie Miłoszu. Faktycznie, jeśli nie macie konsoli, a macie peceta, a chcecie sobie pograć w jakieś gry westernowe, to za chwilę będziemy mieli dla was kilka interesujących propozycji.